To życie, które, które prowadzę jest męczące. Że ono jest w taki naturalny sposób męczące, że, że w tym życiu nie masz tak wielu rzeczy, które by mi mówiły żyj w nieskończoność. Raczej życie dla mnie jest. traumatyczne, no. No, więc, no więc nie widzę powodu, żeby je przedłużać w nieskończoność oczywiście, że kombinuję jak mogę tam się miotam, żeby, żeby spowodować żeby to życie było w miarę do przyjęcia, ale dla mnie życie polega na tym, żeby, żeby, żeby próbować być coraz lepszym niż się jest czyli windować się coraz jakoś tam wyżej, robić takie małe kroczki, które, które powodują, żeby lepiej zrozumieć świat żeby lepiej zrozumieć siebie przede wszystkim a to dla mnie jest męczące. No może nie może są tacy ludzie, dla których to nie jest męczące. Z mojego punktu widzenia, życie w nieskończoność jest pozbawione sensu zupełnie.